Elżbieta Bośniaczka, żona Ludwika Węgierskiego Elżbieta Łukietkówna, zostawszy królową Węgier, po ślubie z Karolem Robertem Andegaweńskim, na dworze swym zgromadziła grupę Polaków i Piastów Śląskich. Między innymi sprowadziła z Kujaw i otoczyła opieką swą imienniczkę i najbliższą krewną po mieczu, córkę Kazimierza III, księcia Inowrocławskiego i Gniewkowskiego. Nie wiadomo, jak długo księżniczka Elżbieta przebywała u potężnej kuzynki, Gdyż już w roku 1324 lub 1325, mając około 15 lat, została wydana za bana Bośni Stefana Kontromanicza i udała się do jego kraju. Mąż był wiernym sprzymierzeńcem króla Węgier, który go w roku 1322 wyniósł na tron, obalając wrogiego sobie bana Mledena Sabicza. Dzieje polskiej małżonki władcy Bośni są mało znane. Wiadomo jedynie, że zmarła po 13 lipca 1343 roku, a Stefan przeżył ją o kilka lat. Musiała się w nowym środowisku czuć bardzo samotnie. Z rodaków towarzyszył jej młody Ścibor, wnuk wojewody poznańskiego, który później zasłynął na Bałkanach z licznych przygód. Mąż sprzyjał szerzącej się w Bośni herezji, natomiast Elżbieta poparła obóz katolicki, którego najaktywniejszymi bojownikami byli Franciszkanie. Jak wiadomo, z zakonem tym była bardzo związana łokietkówna. Około roku 1340 władcą Bośni urodziła się córka, przyszła królowa Polski, nazwana Elżbietą na cześć matki i jej potężnej protektorki. Dziewczynka ta bardzo wcześnie została sprowadzona na dwór łokietkówny. Dokładna data przyjazdu na Węgry małej księżniczki nie jest znana. Wiadomo jedynie, że w roku 1350 była jeszcze w Bośni. Wkrótce po przybyciu do Wyszehradu Elżbieta stała się powszechnie podziwiana z powodu swej nieprzeciętnej piękności. Jest zupełnie niewątpliwe, że żadna inna z królowych polskich nie słynęła tak szeroko z urody wśród swoich współczesnych. Na dworze węgierskim stykała się z szeregiem krewnych swojej matki. Arcybiskupem ostrzychomskim był piast śląski Bolesław, a jego młodszy brat Mieszko piastował godność biskupa Weszpreńskiego i kanclerza królowej. Nieco później przybył tam Władysław, książę opolski, wnuk Kunegundy Łokietkówny, starszej siostry Elżbiety. W Spolek wychowywała się u potężnej krewniaczki, księżniczka Anna Świdnicka, którą w 1353 roku poślubił cesarz Karol IV. Dwór węgierski należał do najwspanialszych w Europie. Za życia Karola Roberta rodzina królewska przebywała w ogromnym zamku w Wyszechradzie, mającym 350 komnat. Jego syn i następca Ludwik zaczął budować nową, równie okazałą rezydencję w Budzie, którą wykończyła w 1346 roku Elżbieta Łukietkówna w czasie wyprawy pierworodnego na Neapol. Poza tym Andegawenowie posiadali dziesięć zamków myśliwskich, wśród których szczególnie wspaniały znajdował się w Koszycach. Dwór monarszy był liczny, sama Łukietkówna miała około 100 dworzan. W otoczeniu królewskim panował skomplikowany ceremoniał, częściowo zapożyczony przez dawnych władców Arpadów z Bizancjum, który jednak ich następcy w dużym stopniu zmienili na modłę neapolitańsko-francuską. Ze względu na to, że w drugim i trzecim ćwierćwieczu XIV wieku następowała centralizacja władzy państwowej, antegawenowie stawali się władcami coraz bardziej absolutnymi. Na dworze węgierskim pozycja królowych była szczególnie wysoka. Na wzór swych francuskich kuzynek liczyły one lata od własnej koronacji. Obyczajowo zajmowały pierwsze miejsce przy stole, Miały swoich kanclerzy, marszałków, skarbników, straż przyboczną i licznych dworzan i znaczne uprawnienia w zarządzaniu przydzielonych im rozległych włości. Zazwyczaj jednak nie zajmowały się polityką. Pod tym względem wyjątek stanowiła łokietkówna. Dzięki osobistym, rzadko spotykanym zaletom intelektualnym oraz w następstwie harmonii w stosunkach rodzinnych potrafiła ona zapewnić sobie nadzwyczajne miejsce w państwie, zastępując nieraz najpierw męża, a potem syna w sprawowaniu władzy. Liczono się z nią na arenie międzynarodowej, w związku z czym często zwracali się do niej bezpośrednio papieże i liczni monarchowie. Męską świadomość celów politycznych królowa umiała połączyć z miękkością kobiecą w stosunku do rodziny i otoczenia. Podobnie jak swą wielką pobożność godziła z umiłowaniem zabaw i rozrywek. Będąc bardzo dobrą matką, spośród swoich trzech dłużej żyjących synów najwięcej podobno kochała najmłodszego Stefana, a ją z kolei najbardziej miłował najstarszy Ludwik. O pierwszych latach pobytu młodziutkiej bośniaczki w Budzie i Wyszehradzie nie zachowały się żadne dane, poza licznymi informacjami, że szeroko słynęła ze swej nieprzeciętnej urody. Nie wiadomo, jak początkowo ustosunkowywał się do niej 24 letni król Ludwik. Jeszcze za życia ojca był on zaręczony z Małgorzatą Luksemburg, córką cesarza Karola IV i jego pierwszej żony Marii de Valois. Wątła dziewczynka wychowywała się na dworze przyszłej teściowej. Zaślubiny odbyły się w 1345 roku, a w cztery lata później czternastoletnia królowa zmarła w czasie połogu. W chwili przyjazdu Bośniaczki młody monarcha był już więc wdowcem. Piękna kuzynka wkrótce zwróciła na siebie uwagę Ludwika. Między młodymi nawiązana została nić sympatii, a mówiono nawet, że doszło do dużego zbliżenia — czym zgorszona Łukietkówna chciała za karę zamknąć wychowankę w klasztorze. Jednak uczucie żywione przez króla okazało się poważne. W dodatku słynął on z pobożności, co nakazywało zalegalizować sakramentem pokątną miłostkę. Dlatego Andegawęczyk postanowił poślubić księżniczkę Elżbietę i wkrótce uzyskał na to zgodę matki. Ponieważ narzeczeni byli spokrewnieni poprzez piastów, trzeba było starać się o dyspensę papieską. Niemniej najpierw 20 czerwca 1353 roku odbyły się uroczyste zaślubiny, a dopiero potem, w dniu 31 sierpnia, Inocenty VI udzielił swego zezwolenia. Zachowały się wiadomości, że ze wspaniałych ślubnych szat obojga młodych uszyto później cenne ornaty. Związek ten zrodzony z miłości był jednak zgodny z założeniami ówczesnej polityki zagranicznej Andegawenów. Ekspansja potężnych Węgier... Kierowała się właśnie na południe, w następstwie czego przymierze z Banem Bośni posiadało określone znaczenie. Elżbieta została królową Węgier, mając lat około 14. Nie umiała więc wyrobić sobie poważniejszej pozycji na dworze, na którym nadal pierwszą rolę grała jej teściowa. Nowa monarchini była bardzo ambitna i żądna władzy, jednak warunki układały się w ten sposób, że przez długie lata cechy te nie mogły się ujawnić. Żywiła gorąco niechęć do wszystkiego co niemieckie, ale nie znalazło to odbicia w działalności dyplomacji węgierskiej. Na podstawie jej późniejszych posunięć można sądzić, że Bośniaczka nie miała większego rozeznania politycznego. Prawdopodobnie była również lekkomyślna, o czym może świadczyć następujący incydent. Jako kobieta dojrzała, zwiedzając Kościół w Zadarze, Dalmacja ukradła palec Świętego Szymona, chcąc zachować kawałek szczątków męczennika na własność. Wkrótce jednak dostała silnych mdłości, co przyjęła za karę zesłaną z powodu przywłaszczenia relikwii. Zwróciła więc swoją zdobycz, a w ramach pokuty ofiarowała kościołowi wspaniałą srebrno trumnę na szczątki świętego. Król Ludwik był niewątpliwie człowiekiem nieporównywalnie większego formatu. Za rządów tego roztropnego, zdecydowanego i szybkiego w działaniu administratora oraz zręcznego dyplomaty, Węgry stały się potęgą europejską i przeżywały okres rozkwitu gospodarczego, a także kulturalnego. Z inicjatywy monarchy założono m.in. pierwszy uniwersytet. Dzięki swym osiągnięciom mąż Bośniaczki otrzymał przydomek wielki. Ten trzeźwy polityk hołdował jednocześnie ideałom rycerskim i gotów był wiele poświęcić dla honoru własnego i najbliższych. Poza tym Ludwik słynął z pobożności. Podobno odmawiał dziennie ponad 200 razy zdrowaś Mario. I skłonności do kontemplacji. Uchodził za bardzo przystojnego, był wysoki i mocno zbudowany. Są piękną żonę niewątpliwie bardzo kochał i nie zachowały się żadne dane o jakichkolwiek jego zdradach. Nie wydaje się jednak, aby liczył się poważniej z jej zdaniem i nie uwzględniał również jej osobistych animozji. Tak na przykład nielubiany przez nią opolczyk należał do najbliższych doradców monarchy. Niektórzy autorzy podkreślają, że król miał podobny stosunek do żony jak jego imiennik i krewny Ludwik IX Święty. Obaj monarchowie szczerze kochali swoje małżonki, ale jeszcze mocniej przywiązani byli do matek, licząc się bardzo z ich zdaniem również w sprawach polityki. Nie ulega wątpliwości, że Bośniaczka nie mogła w głębi duszy akceptować układu, w którym dzieliła z mężem łoże, natomiast jej teściowa władzę. W sytuacji takiej nie zmieniał fakt, że Łokietkówna, jako osoba z natury bardzo dobra, życzliwie odnosiła się do synowej, co mogło być dodatkowo związane z przeświadczeniem, że ta nie potrafi podważyć jej pozycji w życiu syna. Kolowa matka zawsze dbała, aby zewnętrzne formy szacunku wobec młodej Elżbiety nie różniły się od okazywanych jej samej. Odstąpiła także Bośniaczce połowę swoich rozległych dóbr. Jednak wzruszony tym gestem Ludwik przyznał rodzicielce nowe nadania w Dalmacji, równe pod względem wartości tym, których się zrzekła, w związku z czym teściowa była dwukrotnie bogatsza od synowej. Niemniej Bośniaczka miała własny duży dwór i przynajmniej teoretycznie korzystała z tych samych co na uprawnień monarszych. Mimo zewnętrznej harmonii panującej w całej rodzinie, późniejsze wydarzenia wykazały, że synowa swej drugorzędnej roli nie akceptowała. Młodzi małżonkowie przez wiele lat nie mieli potomstwa. W związku z tym następcą tronu początkowo został kulewicz Stefan, brat Ludwika. Ponieważ Andegawenowie byli już wówczas oficjalnymi dziedzicami swego wuja Kazimierza Wielkiego, młodszy syn łogietkówny miał w przyszłości zasiąść także na tronie polskim. Od 1350 roku Stefan był żonaty z Małgorzatą Bawarską, córką Ludwika IV i zamieszkał z nią w Zagrzebiu. Jednak królewicz wiele chorował i w 1354 roku umarł, mając 22 lata, w wyniku obrażeń odniesionych podczas upadku z konia. Wówczas następcą tronu został jego trzyletni syn Jan, który w myśl układu z roku 1355, zawartego pomiędzy Ludwikiem a Kazimierzem Wielkim, miał w przyszłości otrzymać koronę Polski. Niemniej wkrótce trzeba było szukać nowego dziedzica, gdyż Jan przeżył tylko cztery lata. Następczynią tronu węgierskiego została wówczas jego siostra na cześć babki nazwana Elżbietą. Księżniczka mieszkała początkowo z matką w Zagrzebiu, a gdy Małgorzata wyjechała z kraju, aby poślubić gerlacha hrabiego Hohenlohe, jej córka znalazła się na dworze łokietkówny i stała się ulubienicą królowej wdowy. O rękę dziedziczki Andegawenów zaczęło ubiegać się wielu obcych władców i swatano ją, a nawet zaręczano kolejno z jodokiem luksemburskim, Albrechtem Habsburgiem, Filipem Burgundzkim oraz Wacławem, synem cesarza Karola IV i Anny Świdnickiej. Wobec bezdzietności Bośniaczki pojawili się jeszcze inni kandydaci na następców Ludwika. Byli nimi Andegawenowie Neapolitańscy, kuzyni panującej tam królowej Joanny I, która parę lat wcześniej zamordowała swego męża Andrzeja, średniego syna Łokietkówny. Ludwik i jego matka nienawidzili Joanny. Mieli ją za wcielenie wszelkiego zła i stale dążyli do jej obalenia, organizując w tym celu wyprawy wojenne na Neapol i podburzając przeciw wiaromnej monarchini jej poddanych. W ramach tej ostatniej akcji sprowadzono na Węgry dwóch Andegawenów — Filipa, księcia Tarentu, i Karola, księcia Duradzo. Podobnie jak Ludwik i Joanna, byli oni potomkami Beli IV, w związku z czym mieli prawa do sukcesji nie tylko neapolitańskiej, ale również węgierskiej. Filip w 1370 roku poślubił Elżbietę, wnuczkę Łokietkówny. Księżniczka dzięki temu przybrała tytuł Cesarzowej Wschodu, gdyż mąż jej przez matkę był dziedzicem łacińskich władców Konstantynopola. Z obu sprowadzonych kuzynów znacznie wybitniejszą osobowość miał Karol, książę Duradzo. Ludwik go bardzo polubił i myślał nawet o adopcji, co zapewniłoby bliskiemu krewnemu koronę Świętego Stefana. Niektóre dane wskazują, że również Bośniaczka darzyła kuzyna męża sympatią. W przeciągu 17 lat małżeństwa królowa raz tylko zaszła w ciążę, rodząc w roku 1365 córkę Marię, która jednak żyła zaledwie kilka miesięcy. W 1370 roku posiadłości Andega Wenów znacznie się powiększyły, gdyż 5 listopada zmarł Kazimierz Wielki, którego oficjalnym i powszechnie uznanym następcą był Ludwik. Na wieś o chorobie wuja król Węgier wysłał do Krakowa Władysława, księcia opolskiego, a otrzymawszy wiadomość o zgonie przybył sam, pokonując drogę z budy do Krakowa w rekordowo krótkim czasie. W kilka dni później zawitała na Wawelu także łokietkówna. Długoż podaje, że towarzyszyła jej bośniaczka, co jednak nie jest prawdą, gdyż ta ostatnia bawiła 16 listopada w Saros. Ludwik koronował się w Krakowie, odwiedził na krótko Wielkopolskę, i prędko wrócił na Węgry, pozostawiając matkę w charakterze wielkorządczyni. Boże narodzenie 1370 roku spędził już z rodziną w swym ulubionym opactwie Paulinów, Diosz Dżur. Jego żona nie została koronowana, ale przybrała tytuł Regina Polonię. Tego samego tytułu zaczęła używać i jej teściowa jako regentka oraz dziedziczka piastów, przekazująca Andegawenom prawa do tronu polskiego. Wyjeżdżając z Krakowa Ludwik zabrał ze sobą koronę królewską, której znaczenie Andegawenowie przeceniali. Wywiezienie jej miało utrudnić ewentualnym uzurpatorom objęcie tronu polskiego. Na Węgrzech za ważną uważano tylko koronację dokonaną przy użyciu określonych insygniów, natomiast tradycja piastowska dopuszczała możliwość sprawiania nowej korony dla każdego władcy. Wkrótce Łokietkówna wysłała z Krakowa na Węgry dwie małe córki Kazimierza Wielkiego i jego ostatniej żony, księżniczki żagańskiej, czteroletnią Annę i dwuletnią Jadwigę. Wychowywały się one odtąd na dworze Bośniaczki, gdzie postępowano z nimi dość bezwzględnie, gdyż obawiano się, że mogą rościć pretensje do spadku po ojcu. W celu zapobieżenia tej ewentualności postarano się, aby zapomniały mówić po polsku. Zakwestionowano legalność ślubu ich rodziców, aż wreszcie wydano za władców mało znaczących, dalekich i bardzo obcych w Polsce, którzy nie mieli żadnych szans na wystąpienie w charakterze spadkobierców Piastów. W chwili śmierci Kazimierza Wielkiego Bośniaczka urodziła już następczynię tronu. Była nią królowa Katarzyna, która przyszła na świat prawdopodobnie w lipcu 1370 roku. Krótce potem... Ujrzała światło dzienne jej siostra Maria, po jakimś czasie najmłodsza córka Jadwiga. Łokietkówna i jej syn zajęli się teraz wydawaniem za mąż królewien i zapewnieniem im sukcesji na Węgrzech, w Polsce oraz Neapolu, gdzie po ewentualnej detronizacji Joanny prawa do tronu przypadłyby Ludwikowi jako przedstawicielowi najstarszej linii Andegawenów. Król bardzo kochał swoje córki i nadal miłował ich matkę. Dalej jednak nie liczył się z jej zdaniem. W związku z czym znaczenie królowej nie wzrosło, chociaż jej teściowa większość czasu spędzała w Polsce, a sama Bośniaczka powiła następczynię tronu. W latach 60. Ludwik pod wpływem matki dokonał zasadniczego zwrotu w swojej polityce zagranicznej. W początkowym okresie jego panowania ekspansja Węgier kierowała się w stronę Bałkanów, co przyniosło szereg sukcesów. Teraz postanowiono zająć się przede wszystkim sprawami zachodnimi. Nie odpowiadało to intencjom młodej królowej. Wprawdzie Stefan Kontromanicz zmarł wkrótce po ślubie córki i nowym banem Bośni został jego bratanek Turtko, co doprowadziło do rozluźnienia stosunków Elżbiety z ojczyzną, jednak sprawy bałkańskie były jej bliższe i bardziej zrozumiałe. Tymczasem Teściowa i mąż skupili swoje zainteresowania na zagadnieniach związanych z granicą zachodnią. Ludwik zawsze lubił Niemców, a i łokietkówna była im życzliwa. Wyrazem zmiany orientacji stała się w 1362 roku nominacja Władysława Opolczyka na Palatyna Węgier. Jako piast śląski miał on liczne powiązania rodzinne i polityczne z Luksemburgami i wieloma innymi książętami Rzeszy. W świetle nowych tendencji politycznych zaczęto dobierać kandydatów na małżonków królewien węgierskich. Jednym z nich miał być Ludwik Orleański, młodszy syn Karola IV, króla Francji. Narzeczony ten był potrzebny Andegawenom, ponieważ chciano pozyskać pomoc dworu francuskiego w usunięciu Joanny i osadzeniu w Neapolu jednej z kulewien wydanej za Orleana. W związku z tymi planami udało się do Paryża poselstwo z biskupem Zagrzebia na czele, które w sierpniu spisało w lubrze umowę przedślubną pomiędzy młodym synem Karola IV, a jedną z córek Ludwika Wielkiego. Osoba kandydatki nie została jeszcze wówczas sprecyzowana a miał ją dopiero później wyznaczyć ojciec dziewczynek. Wkrótce zdecydowano jednak, że narzeczoną kulewicza francuskiego zostanie Katarzyna. W związku z tym pojawiły się domysły, że książę Orleański będzie w przyszłości również królem Węgier. Drugie planowane małżeństwo było bardziej kontrowersyjne. Kandydatem został Zygmunt Luksemburg, młodszy syn Cezarza Karola IV, po matce prawnu Kazimierza Wielkiego i Anny Aldony Giedyminówny. Pertraktacje w tej sprawie rozpoczęły się w 1372 roku, przy czym w imieniu Andegawenów prowadził je jeden piast śląski, Opolczyk, a w imieniu Luksemburgów inny, Przemysław, książe cieszyński. Przed wysłaniem oficjalnego poselstwa cesarz dowiadywał się, czy jego starania są akceptowane przez królową matkę, a nie interesował się stanowiskiem bośniaczki. 3 marca 1372 roku we Wrocławiu zaprzysiężono zaręczyny Zygmunta i tej królewny węgierskiej, która nie poślubi Orleana. W budzie fakt ten spotkał się z silną opozycją i, jak pisał obecny tam patriarcha aleksandryjski Jan, doszło nawet do skandalosa fakta, a król musiał rozdzielić bijących się zwolenników i przeciwników Luksemburga. Wkrótce ustalono, że jego wybranką zostanie królewna Maria. 6 grudnia 1374 roku papież udzielił dyspensy niezbędnej dlatego, że oboje narzeczeni byli potomkami Władysława Łokietka. 14 czerwca 1375 roku w Brnie zawarto definitywny układ małżeński, a ponieważ przyszła oblubienica miała odziedziczyć Polskę po ojcu, w uroczystości wzięli udział Sędziwój z Szubina i Bartosz z Odolanowa. Pomimo wewnętrznych oporów Bośniaczka musiała w 1377 roku na ręce legata papieskiego patriarchy Jana przysięgnąć zgodę na to małżeństwo bardzo niepożądane dla jej planów. Po śmierci cesarza Karola IV jego starszy syn Wacław odnowił w lutym 1379 roku wcześniejsze układy, a jesienią tegoż roku w Ternowie odbyły się zaślubiny, w czasie których Maria liczyła 8 lat, a Zygmunt 13. W uroczystości weselnej, obok węgierskiej pary królewskiej, wzięła także udział matka pana młodego, cesarzowa wdowa Elżbieta Pomorska, wnuczka Kazimierza Wielkiego. Zygmunt był już wówczas elektorem Brandenburgii. Później zasłynął jako bardzo piękny młodzian i z powodu swej urody był niezmiernie próżny. Cechowało go poza tym zamiłowanie do aktorstwa. Podobno często specjalnie się spóźniał, aby jego wejście bardziej zwracało uwagę. Lubił otaczać się przepychem i odbywać podróże. Miał wiele cech błędnego rycerza, co jednak nie przeszkodziło mu być znanym z wielkiej mściwości. Również zaręczyny najmłodszej królewny Jadwigi budziły sprzeciw części społeczeństwa, gdyż i w tym wypadku starający się był Niemcem. Już w sierpniu 1375 roku Ludwik wyraził zgodę na wydanie Jadwigi za mąż, za Wilhelma Habsburga, syna Leopolda Stylińskiego. Pomimo odczuwanych oporów przeciw temu mariażowi, Bośniaczka na równi z popierającą ten związek teściową musiała przysiąc, że dotrzyma zawartej umowy. Po ślubie królewna wyjechała do Wiednia i zamieszkała na dworze teścia. Początkowo planowano, że jako najmłodsza córka odziedziczy sama część ziem zdobytych przez Ludwika na Wenecji, co zaokrągli księstwo styryjskie. Jednak w końcu 1378 roku Zmarła najstarsza z sióstr Katarzyna i stało się prawdopodobne, że każda z młodszych otrzyma jedną z dwóch posiadanych przez ojca koron. Od chwili, gdy Ludwik został królem Polski, Łokietkówna najczęściej przebywała w Krakowie w charakterze regentki. Posługiwała się tam koroną królowych sporządzoną dla jej matki, z której później korzystały trzy jej kolejne bratowe. Używała pieczęci z orłem piastowskim i liliami andegaweńskimi oraz napisem... Elisabeth Dei Grazia Regina Senioris Polonie. Jej syn rzadko odwiedzał Polskę, a młodsza królowa ani razu nie towarzyszyła mężowi w czasie tych przyjazdów. Głównym celem pobytu okietkówny na Wawelu było zapewnienie sukcesji wnuczkom, ponieważ z umów zawartych za życia Kazimierza Wielkiego wynikało, że po Ludwiku tron Polski mogą dziedziczyć tylko jego synowie, bracia lub bratankowie, a żadna kobieta nie była uwzględniona. Innym zadaniem regentki była obrona praw syna przed pretendentami, gdyż Kazimierz Wielki miał wnuków, a poza tym żyło wielu piastów, niekiedy bardzo bliskich kuzynów zmarłego króla. Najbliższym z tych krewnych był Władysław Biały, wnuk przyrodniego brata Łokietka. Będąc drobnym księciem gniewkowskim, popadł w konflikt z Kazimierzem Wielkim i czuł się przez niego skrzywdzony. W dodatku... Około roku 1360 zmarła mu ukochana żona Elżbieta, pochodząca z Piastów Śląskich. Postanowił wówczas opuścić Polskę. Sprzedał więc królowi swe rodzinne księstwo i wyruszył początkowo do Ziemi Świętej. Być może po drodze odwiedził Buddę i wtedy poznał swą siostrzenicę Elżbietę Bośniaczkę. Królowa od tego mniej więcej okresu zaczęła okazywać bratu matki dużą życzliwość, a przede wszystkim rozpoczęła go wspierać materialnie. Z Palestyny, rok 1366, Władysław udał się na dwór cesarza Karola IV, a stamtąd do Krzyżaków. I wziął udział, jak wielu książąt chrześcijańskich, w jednej z ich wypraw przeciw pogańskiej Litwie. Następnie w dużym stopniu za pieniądze siostrzenicy powędrował do Francji i odwiedził m.in. papieża w Awinionie. Postanowił wtedy wstąpić do klasztoru. Początkowo został cystersem w Sito. Później jednak samowolnie, bez zgody władz zakonnych, przeniósł się do benedyktynów w Piżoni, zmieniając szary habit na czarny. Tam, po śmierci Kazimierza Wielkiego, odnaleźli go przedstawiciele wrogiego andegawenom obozu Wielkopolan i Kujawian, proponując koronę polską. Na Wawelu przeciwnikiem Ludwika był podkanclerzy Jan Czarnkowa, który chciał dla Kaśka Słupskiego lub dla Władysława wykraść koronę strumny trumny Kazimierza Wielkiego – co jednak po wykryciu spowodowało dymisję dygnitarza, sąd oraz konfiskata jego dóbr. Główne narady Białego ze stronnikami odbyły się w Strasburgu. W ich wyniku książę postanowił rozpocząć walkę o tron Polski, do czego jednak była potrzebna zgoda władz kościelnych na wystąpienie z zakonu. Wobec odmowy papieża Władysław udał się na Węgry, gdzie siostrzenica, prawdopodobnie nie orientująca się zupełnie w konsekwencjach swego czynu, Prosiła męża, aby ze względu na nią poparł starania jej wuja. Ludwik rozumiał jednak doskonale, że chcą, aby sam stwarzał sobie rywala, więc tak sformułował swe poparcie. Na usilne prośby Elżbiety, jak podaje Długosz, że nie odniosło ono skutku. Niemniej Biały w 1374 roku rozpoczął bunt i z pomocą swych zwolenników zajął w ciągu jednego dnia trzy zamki kujawskie — Włocławek, Gniewków i Złotoryja. Wkrótce jednak został rozbity przez sędziwoja z Szubina. Utracił wówczas swe zdobycze i musiał uciekać do Brandenburgii, gdzie osiadł w przygranicznym Dresdenku. Stwarzał niewątpliwe zagrożenie i zmusił Ludwika do dwóch krótkich przyjazdów do Polski. Jesienią 1375 roku znowu rozpoczął działania wojenne. Prawdopodobnie zdobył złotoryję, ale jeszcze raz utraciwszy poparcie na Łęczów, został pokonany przez starostę sędziwoja. Licząc na pomoc siostrzenicy, udał się bezpośrednio do Budy, gdzie pod wpływem żony Ludwik potraktował go niesłychanie łagodnie. Przydzielił mu opactwo św. Marcina w górach Paonii i myślał o ponownym wykupieniu księstwa Gniewkowskiego. Biały nieraz odwiedzał dwór królewski i był przez młodą królową życzliwie przyjmowany. Wiadomo, że przebywał na Węgrzech jeszcze 2 października 1379 roku. Później jednak znów wyruszył w świat... I przez Gdańsk i Lubekę dotarł do Dijon, i ostatecznie osiadł w klasztorze. Tam zarysowała się przed nim możliwość następnej przygody. Europa przeżywała wówczas wielką schizmę, w czasie której i Polska, i Węgry wiernie stały przy papieżu. Aby osłabić Antegawenów, antypapież Klemens VII dwukrotnie zwalniał Białego ze ślubów zakonnych i wzywał go do podjęcia nowej walki o prawa do korony polskiej. Na apele te jednak stary Władysław już nie reagował. Cała jego historia dowodzi, że Bośniaczka poczuwała się do silnej więzi ze swą polską rodziną, ale jednocześnie nie świadczy o wielkich uzdolnieniach politycznych królowej. Poza tym przebieg buntu Białego wskazuje, że Ludwik chciał sprawiać przyjemność swojej małżonce i ustępował jej w rozsądnych granicach. W Polsce w tym okresie istniały trzy stronnictwa polityczne. Jedno zdecydowanie pro-Andegaweńskie, na czele którego stał Zawisza Skurozwęg. Wyraziło zgoda, by tron po Ludwiku dziedziczyły jego córki. Drugie, bardziej neutralne, stało na stanowisku umów Kazimierza Wielkiego, w których uznawano prawa do tronu tylko męskich potomków Łokietkówny, a w razie ich wymarcia planowało koronować Kaśka Słupskiego lub któregoś z książąt mazowieckich. Trzątego tego obozu stanowili biskupi. Wreszcie trzecie stronnictwo, najsilniejsze w Wielkopolsce, było przeciwne nawet samemu Ludwikowi i silnie popierało wszelkich pretendentów. Zadaniem regentki było więc pozyskanie obozu neutralnego, co umożliwiłoby zapewnienie tronu jednej z wnuczek. W tym celu Andegawenowie zwoływali do Koszyc, ulubionej siedziby Matki Królewskiej, kilka zjazdów. Pierwszy z nich w 1373 roku nie dał żadnych wyników. Ze wszystkich obecnych projekty dworu poparło tylko miasto Poznań. Następny odbył się w 1374 roku, w czasie którego zawarto doniosłe transakcje. Poddani uznali prawa dziedziczne królewien, a król obniżył za to bardzo podatki ściągane ze szlachty i zwolnił ją całkowicie z obowiązków pełnienia służby wojskowej poza granicami kraju. Złożono wówczas hołd najstarszej z sióstr Katarzynie. Po jej śmierci w sierpniu 1379 roku odbyło się nowe spotkanie, na którym uznano Marię za następczynię tronu, ale zezwolono, by Ludwik, jego żona lub matka, mogli przenieść na młodszą Jadwigę prawa starszej siostry. W celu uzyskania aprobaty poddanych król zastosował drastyczne środki, a mianowicie nie wypuścił obradujących z miasta do chwili wyrażenia zgody na propozycję dworu. Porozumienia koszyckie, będące wielkim triumfem polityki dynastycznej Łokietkówny, przyznały też określony wpływ jej synowej na wydarzenia w Polsce jako jednej z trzech osób mogących wyznaczyć przyszłą monarchinię.